Robotnik przejrzał wreszcie przyczyny naszego skrępowania. Odtąd był chyba pewny, że my się jednak, kto tam przedtem ich wiedział, nie poskarżymy B, iż nam nic w karpio nie dano. I na pewno zaczął odczuwać pewną wyższość nad słabonerwowymi inteligentami zagranicy. Odzyskał wobec nas autorytet. Umyślnie popisywał się surowością. Rewolucję trzeba robić dokładnie, towarzysze, po chłopsku. Zaprosił nas do siebie. Nie mogliśmy odmówić, ale byliśmy tu jak bezwolni. W mieszkaniu, które nie było wcale uboższe od tego, gdzieśmy byli przed chwilą, wyciągnął z dumą butelkę francuskiego szampana z piwnicy administratora księcia Alby i nalał nam do szklanek. Piliśmy z przykrym wrażeniem, że mimo wszystko bierzemy w tym, co się dzieje, udział. A także, żeby o tym nie myśleć. Robotnik wznosił toasty i uśmiechał się do małego synka. Ściskał nam mocno ręce i przepraszał, że nie umiał dogodzić, ale że on wszystko szczerze z serca. Było ciemno na dworze. Na pewnym odcinku drogi ze względu na bliskość frontu musiano pogasić światła. Mrzył deszcz. Przy kolacji deputowany B pytał się, czy znaleźliśmy, cośmy chcieli i bardzo się dziwił, że wracamy z niczym. Byłoby nieściśle powiedzieć, że skarpio wracaliśmy z niczym. Wspomnienie tego dnia bardzo długo kazało nam o sobie myśleć. Najgorzej, że nie układało się w żadne proste szablony, że nie dzieliło wyraźnie na winnych i niewinnych, zbawionych i potępionych. Najgorzej, że człowiek, który nachodził mieszkanie swych ofiar, ja stąd coraz to coś sobie biorę na gospodarstwo, powiedział nam nawet. Miał ujmujący uśmiech, gościł nas jak braci i głaskał po głowie małego synka. Najgorzej właśnie, że ten człowiek nie był ani degeneratem, ani okrutnikiem czy sadystą, że takich ludzi jak on musi być w tym kraju setki tysięcy i że niestety poprzez takich ludzi najzwyklejszych, najspokojniejszych rozlewa się tu co dnia męka i śmierć. I nie wiedzieć, gdyby przyszło takich ludzi sądzić, gdzie szukać przyczyn tej zbrodni, która dla nich nawet nie istnieje. We krwi, w jakimś okrucieństwie rasy, przemawiającym dziś poprzez stulecia pozornego uśpienia, w ciemnocie, która ich trzymała w biedzie, w pożądaniu, czy wreszcie w nauce, która zakreśliła granice klas i programów i powiedziała, wstań, idź, zabijaj. Serro Muriano Następnego dnia odbyliśmy dosyć daleką wycieczkę na inny odcinek frontu. Kordoba znajdowała się wówczas jeszcze w uścisku bardzo bliskich pozycji czerwonych, obejmujących ją z trzech stron. Montoro panowało nad ramieniem obcęgów zaciskających się koło miasta z jednej strony, Serro Muriano z drugiej. Stąd podróż tam z powrotem zajęła cały dzień. Mrzył deszcz wczorajszy, tylko jeszcze gęstszy i przykrzejszy. Jedliśmy obiad w gospodzie większego Puebla, gdzie, jak nam opowiadano, wymordowano przeszło pięciuset zebranych z całej okolicy faszystów. Być może zresztą opowiadający przesadzali, ale to właśnie chełpienie się i prześciganie i tak dość krwawej rzeczywistości mówiło już wiele. Ludzie pomordowani nie byli oczywiście żadną magnaterią, jak nie byli nimi ani uwięzieni pod Waldepenias, ani ludzie z El Carpio. Parę razy wspomniano nam o pewnych rodzinach jako faszystowskich. Słowo faszyzm powtarzano ze szczególną lubością. Trochę tak, jak jakieś bardzo miejskie słowa, jakieś ewentualnie czy absolutnie u nas na wsi. Może przyjmowało się jeszcze i dlatego, że zwalniało w sposób magiczny od wszelkich wyjaśnień i usprawiedliwień. Myślę, że bardzo często ludzie zabici za swój faszyzm i ludzie zabijający innych za ich faszyzm nie potrafiliby pod grozą śmierci i wszelkich możliwych kar wytłumaczyć, czym jest ów faszyzm naprawdę. Słowo to przypominało tu wspólny dół, do którego pospołu i po prostu wrzuca się ciała wszystkich rozstrzelanych. Niestety czuło się na każdym kroku, że ten dół posiada otchłanie większe od przepaści Sierry Moreny. Bez trudu mogliśmy sobie wyobrazić, że po drugiej stronie linii bojowej jest drugi taki dół wspólny od niej i sensie równie ciemnym dla tych, co weń padają i tych, którzy weń wtrącają, że tamten dół z kolei nazywa się komunizmem. Tak samo jest jedyną rzeczą wspólną wszystkich, których się weń wtrąca i wreszcie tak samo przerasta przepaście. Kilkugodzinna jazda samochodem w dzień monotonny i słotny po serpentynach drogi poprzez zupełnie puste wzgórze pomagała w porządkowaniu wrażeń. Nie było najmniejszej wątpliwości, że wina i zbrodnia wstrzepiły się tu w jakiś gordyjski węzeł, że ogarnęły całą ludność wszystkich Puebli, że wszędzie mordowano się wzajemnie, a także, że wszędzie krewni ofiar czekali chwili swej pomsty. W Barcelonie w ramy politycznej manifestacji Nowego Ładu Wtłaczano walkę byków. W olbrzymich prowincjach Hiszpanii, gdzie procent analfabetów przerasta 90, na tym skłonie Europy bliższym Saharze niż Sekwanie, wyrosłym na tradycji najkrwawszych w Europie, poza Turcją, a także Moskwą rządów islamu, skanalizowano w nią walkę klasową, której sens nie był w całości zrozumiały. Wtłoczono wszystkie zawiści, rozgrywki, wszystkie pieniaczenia się góralskich narodów, Wszystkie wendety i walki o dziewczyny czy winnice. W każdym Pueblo opowiadano nam o tym bez żenady. Modesto raczej milczał, ale Pedro wypytywał i zachęcał. Tłumaczył nam, że musi być tak jak w Rosji. Krwawość rewolucji rosyjskiej, która była raczej zachętą odrażającą w oczach narodów europejskich, tu wyrastała na zasługę, na coś najbardziej przemawiającego za pożytkiem i trwałością dzieła przewrotu. W dolinie, na zjeździe ku Serro Muriano, ukazał się samolot. Musieliśmy stanąć. Samolot był niewątpliwie powstańczy. Zlustrował jednak tylko dolinę i odleciał ku drodze na Bajlen. Wkrótce potem zjechaliśmy na równinę. Oliwki rosły tu niewstrzymanym, choć zawsze rzadkim gajem. W domu dawnego drużnika, jest ich wiele na szosach hiszpańskich, czekano już w sztabie na nasze przybycie. Zaproponowano nam z ironicznymi nieco uśmieszkami Pozostanie tu na noc A na sam przód wycieczkę na front Un pequeño paseito Powiedział oficer A czytelnicy wiedzą już, że paseito Ma w Hiszpanii dość specjalne znaczenie Wyszliśmy na dwór Ale na dworze Pedro Rozpoczął od wysuwania Jakichś ważkich i urzędowych obiekcji On w każdym razie Na front pojechać nie może Nie może ryzykować samochodu Nie żeby się o niego bał nie może ręczyć za siebie, jeśli zobaczy faszystę. Ale znalazł się inny samochód. Po chwili jechaliśmy drogą, już niemal przez równinę, wśród oliwek. Po obu jej stronach, pod rozłożystymi drzewami, przykryte naciętymi gałęziami, stały różnych rozmiarów samochody. Drogę przegrodził zasiek. Zjechaliśmy między drzewa o parę metrów niżej. Tamten odcinek był już pod obstrzałem. O kilkanaście metrów dalej wysiedliśmy, Samochód zjechał pod drzewa, nas z dwoma wojskowymi zameldowano szefowi odcinka. Stał przy schronie, cofniętym za pozycję i stąd zapoznał nas z położeniem. Pozycje rządowe, wysunięte z gór na równinę, broniły dostępu do pasma górskiego, którym przybyliśmy tutaj. Pozycje przechodziły przez olbrzymi obszar pól oliwnych należących do hrabiego Romanonesa. Drzewa rosły rzadko, ale były tak rozłożyste, że trudno było rozeznać w tym gąszczu jakiekolwiek pozycje. Rozumiałem już, dlaczego to tak często samochody obu stron myliły drogi i wpadały na teren nieprzyjaciela. Z gąszczu przed nami o 300 metrów wyrastał biały dom. Był to dom folwarczny Romanonesa, a teraz siedziba potężnego gniazda karabinów maszynowych. Chcą państwo także na linię? Oczywiście, że chcemy na linię. Jednocześnie przypominam sobie, że już raz przy tym zjeździe z drogi pytano nas, czy aby nie dosyć. Teraz rozumiemy kpiny. Chodźmy na linię. Pomalutku, woła za nam jeden z oficerów. Tutaj. Karabin maszynowy przed nami zaczyna sucho i bardzo głośno terkotać. Koło uszu, raz za razem, wziół, wziu, kucamy na ziemię. Jesteśmy akurat w wolnym miejscu, między szeroko rozsadzonymi oliwkami na nieco w dodatku podniesionej polance. Karabin maszynowy stanął. My podrywamy się do biegu. Ale oficerowie, dwóch żołnierzy, szofer samochodu idą spokojnie. Jeden z oficerów coś mówi do mnie, ale jeszcze za mało rozumiem. Widzę, że umyślnie mówi spokojnie. Kule zaczynają gwizdać. Mój towarzysz się nie chroni. Strzelanina się wzmaga. Ale to nic. Jesteśmy już przy okopie. W okopie widać drgającą w nagłych podrzutach ciężką lufę rozpartego w ziemi CKM-u. To z tej strony pada odpowiedź. Karabiny maszynowe rozmawiają ze sobą tak głośno, że trudno się nam dogadać. Jeszcze gdzieś z boku dołącza się nowe terkotanie. Oficer żartuje z panny Jeziorańskiej, no i ze mnie. — Aleście padli ładnie — mówi. — Jesteśmy źli na siebie. Rzeczywiście, padałem za każdym strzałem. Żołnierze są lepsi, częstują nas koniakiem i mówią, że i tak jesteśmy pierwszymi dziennikarzami, których widzą na linii. Co prawda nie było tu jeszcze dziennikarzy lewicowych. Kto był odważny, jest dzisiaj w szeregach. Nie trzeba bać się kuli, która gwizdże, powiadają. Taka już przeszła, jest niegroźna. Macie tu jedno szczęście. Naprzeciwko nas nie ma maurów i żołnierzy, tylko formacje falangistów. Ci strzelają niezbyt celnie. Strzelanina urywa się chwilami, potem znowu rozgrzewa. Biały dom jest niedaleko. Okna ma do połowy wysokości zakryte ciemnymi workami. Właśnie za nich prażą falangiści. Zwłaszcza nocą ogień nie ustaje. Trafiały się wycieczki ku okopom. Tam w rowie przed nami leżą ciała ciemniejszą, zlewającą się z ziemią plamą. Podobno gdy wiatr dmie stamtąd, czuć rozkład. Trzeba by je podlać benzyną i podpalić, ale trudno wyjść w dzień, a nocą ognisko zwróci uwagę. Po pół godzinie wracamy. Po chwili kule znowu zaczynają bzykać nad głową. To zwykle ostrzeliwa się wszystkich idących lub wracających z okopu. Moja towarzyszka idzie z piękną odwagą, ani głową nie ruszy. Przed nami żołnierze przy schronie patrzą. Trzeba się wziąć w garść. Idę tak wolno jak mogę. Oglądam się. Rozmawiamy. Jak dziwnie można zagadać nerwy. Jeszcze dziesięć, jeszcze pięć kroków. Oglądamy się za siebie, żegnamy podniesieniem pięści żołnierzy, którzy patrzą za nami z okopu. Patrzę jeszcze na biały dom, z którego pojedynczo idą strzały. Byłoby jednak głupio od nich oberwać. Oficerowie ściskają nam życzliwie dłonie. W sztabie udróżnika nikt nie uśmiecha się złośliwie i nikt nie proponuje zostania na noc. Anusz przyjmą. Potem Pedro z kierownicy opowiadał, że ulubioną rozrywką kapitana jest wyprowadzić dziennikarzy na dobry ogień i patrzeć jak zwiewają z powrotem i że pytano się o nas przez telefon do schronu, ale powiedziano, że nie. Słuchaliśmy opowiadania, byliśmy jednak bardzo radzi, że jesteśmy znów w samochodzie w drodze do Montoro. Wieczorem dano mi gościnę w innym niż poprzednio domu, ale takim samym jak ten, w którym przespałem moją pierwszą noc w tym miasteczku. Zajętym po wygnanych czy zabitych faszystach. Tak samo były tu meble i obrazy w najtadetniejszym, drobnomieszczańskim stylu niemieckim. Moim towarzyszem przygodnym był młody dziennikarz madrycki, raczej jednak mała rybka niż wybitna persona. Przy tej okazji miałem sposobność zauważyć, że on również powiększał przy okazji zasób swojej kolekcji rzeczy cudzych, aczkolwiek w odróżnieniu od pana B. interesowały go głównie nie tyle dzieła sztuki przeszłych wieków, co przedmioty bardziej współczesnej użyteczności. Znowuż chciałbym, aby czytelnicy wzięli pod uwagę, że w pojęciach kraju i wydarzeń wojennych układało się to przynajmniej w pewien sposób w kategorię łupu. Cieszę się, że w niedalekiej stamtąd miejscowości, niejakim Marmolecho, opowiedziano nam, że domy rozstrzelanych faszystów zostały zamknięte, opieczętowane i oddane pod straż milicji. Czyn władz ludowych z Marmolejo zasługuje niewątpliwie na wyróżnienie. Zdaje mi się jednak, że reguła wydarzeń prowincji hiszpańskiej była przecież odmienna. Powrót do Grenady Montoro opuściliśmy na szkoło południa, ruszając na bardziej czynne w tym czasie odcinki frontu pod Grenadą i za Malagą. Ostatnim wydarzeniem była głupia, ale w innych wypadkach może niezbyt wesoła przygoda. Przed śniadaniem poszedłem sfotografować parę rzeczy w miasteczku. Wszedłem na wieżę kościoła, skąd po zezwoleniu warty wojskowej zrobiłem kilka zdjęć. Ale kiedy schodziłem, zatrzymał mnie niewysoki krępy człowieczek z fuzją na ramieniu, milicjant służby porządkowej. Nie pomogły ani przepustki, ani zezwolenia, ani wstawienie się warty, lecz ponieważ wezwał mnie tylko do stawienia się u alcalda Montoro, więc poszedłem. Alkalde rezydował w jeszcze jednym opróżnionym z właścicieli faszystów domu, ale o tak wczesnej godzinie, dziewiąta rano, spał w najlepsze. Usłyszawszy to, powiedziałem, że idę na śniadanie do sztabu wojskowego. Mój człowieczek niechętnie powlukł się za mną. Pierwszy z brzega oficer powiedział mu, że może sobie odejść do bardziej produktywnych dla Republiki zajęć, a na uwagę, że moje zdjęcia zwierzy mogą posiadać niebezpieczne znaczenie strategiczne, dodał jeszcze, że sąd w tej sprawie niech pozostawi bardziej kompetentnym w strategii. Gdy jednak po trzech kwadransach weszliśmy na miasto z panną Jeziorańską, człowieczek dybał już na nas i zaprosił do Alkalda. Poszliśmy cierpliwie, ale Alkalda jeszcze i teraz nie powstał był z martwych, wobec czego wyszliśmy drugimi drzwiami. Po chwili na ulicy ujrzeliśmy naszego człowieczka, który szedł za nami krok w krok. Wszystko było dobrze, pókiśmy kupowali coś w sklepach. Kiedy jednak chcieliśmy skręcić ku kwaterze wojskowej, człowieczek rozsierdził się zupełnie, a na besztanie mojej towarzyszki wymierzył do niej z fuzji. Teraz już myśmy poszli do Alkalda, który na nasze szczęście kończył toaletę z resztkami mydła na twarzy, zapoznał się ze sprawą i oczywiście kazał utrapieńcowi oddać się właściwym zajęciom. Wszystko to było raczej niemiłe, a poza tym jeszcze i niemądre, ale dawało obraz jak wiele przesadnej może, lecz czujnej surowości wykazali pociągnięci do odpowiedzialnej służby rewolucyjnej najprostsi i najciemniejsi. Jechaliśmy jak poprzednio z powrotem przez Bajlen. Ale stąd rzuciliśmy się już zupełnie na południe. Od Haen panującego ze swych wzgórz warownych nad okolicą, rozpoczynały się prawdziwe góry. W ich wnętrzu, za tymi dolinami, które trzeba było przebywać, skrętami drogi, wdzierającej się coraz wyżej, leżała historyczna grenada. Nad wieczorem byliśmy już wysoko. Panował zupełnie górski chłód. Motor pracował ciężko, wciągając nas pod górę. Okazało się niemożliwe, zwłaszcza w tych dzikich okolicach i przy bliskości frontu, zrobić tego dnia więcej. Zatrzymaliśmy się więc na noc w niewielkim góralskim Pueblo, tyle tylko, że leżącym przy drodze kolejowej. Sterczały nad nim, jak zabytek lepszej przeszłości, potężne mury kościoła i jeszcze potężniejsze ruiny zamku. Kwaterowało tu moc wojska, odsyłanego przez ten punkt przyfrontowy z linii bojowej lub przeciwnie, dosyłanego stąd do okopów. Przypadkiem znalazła się i cała grupa hiszpańskich dziennikarzy, przeważnie młodych i dość trzeciorzędnych. Zajęli się jednak nami, zaczęli nas oprowadzać, pokazywać mizerne zresztą rezultaty lotniczego bombardowania z przedwczoraj, piorunować na faszystów. Moja towarzyszka zmęczona pozostała z nimi w prymitywnej gospodzie. Ja wyszedłem jeszcze, już prawie po nocy, z jednym z nowych znajomych, który dobrze i pewnie mówił po francusku. Pamiętam, że był to andaluzyjczyk. Odbijał od innych swym typem, zupełnie czarnym, przy południowej śniadości cery pozbawionej najlżejszego rumieńca. On jeden nosił też zwykły hiszpański płaszcz żołnierski, bardzo charakterystyczny, szeroki, niezapinany z przodu, ale narzucony, jak tunika rzymska, przez głowę, opadający w olbrzymich fałdach. Podeszliśmy najpierw do kościoła. W głównej nawie, wysokiej i wielkiej, paliło się pod filarami kilka dużych ognisk. Rozsiedli się tu żołnierze, grając w karty, potłuszczone i wymięte, przyglądając się, jak inni z aluminiowego wojskowego kubka wyrzucali, także grając duże sześciany kości. W bocznej nawie, zupełnie ciemnej, bo światła z ognisk pełzały nisko po ziemi, ginąc w olbrzymim gmachu, tuliły się jakieś postaci. Stanęliśmy w miejscu. Od środka kościoła dolatywał gwar rozmów przerywanych jakimś okrzykiem trzask dopalających się polan, suchy stukot wyrzucanych na posadzkę kości. Ciemna nawa dyszała tymczasem ściszonymi szeptami ust mówiących coś wprost w inne usta i głębokim, prawie rytmicznym sapaniem zmęczonych, ciężkich oddechów. Stulących się kilkunastu par nie ruszyła się na nasz widok żadna. Odszedł mnie nawet pierwszy gwałtowny wstrząs Widok kojarzył się dziwacznie z zapamiętanymi wrażeniami wieczorem z dużych, folwarcznych obór, bydła w mroku i cieple przeżywającego żmudnie i głośno całodzienną strawę. Wrażenie, jakie pozostawało, było to wrażenie potrzeby, zwierzęcej i pierwotnej, wyżywającej się żywiołowo, męcząco i ciężko. Dalej nikt nie oderwał się od uścisków. Elzem aime faire cela à — powiedział głośno w formie uwagi Andaluzyjczyk. — Dawniej najchętniej na cmentarzu. — Cóż pan chce? — wecknął na mój odruch. — Andaluzja. — Władza wojskowa? Nie sądzi pan, że ma inne kłopoty na głowie i że wreszcie tym ludziom z frontu także się coś należy? Ludzie z frontu istotnie brali wiznalios, wszystko, co im się w ich pojęciu z życia należało. Andaluzyjczyk pokazał mi z cichą radością misterne, ale i silne kraty miradorów, w jakie zaopatrzone są okna hiszpańskie, poprzez które wieczorami rozmawia wiejski adorator z ukrytą w pokoju narzeczoną. Teraz kilka tych krat było odgiętych gwałtownie na boki, jak rozchyla się szuwar czy gałęzie, wyrwanych i połamanych przez jakieś silne, śpieszące się ręce. Nikt już nie wystawał cierpliwie u wyłamanych krat miradorów. Po ulicach, jakby kołując ku kościołowi, wałęsali się za to żołnierze z dziewczynami, po drodze minęli nas inni dziennikarze. Oni także szli do owej nawy, jak na umyślne, a niecodzienne widowisko. Myśmy poszli powoli w stronę zamku. Miałem wrażenie, że Andaluzjczyk próbuje usprawiedliwić to, co widziałem, bo znów zaczął o tym mówić. Ale okazało się, że nie zamierzał się usprawiedliwiać. Słowo Andaluzja rozgrzeszało. Więcej słowo Andaluzja uświęcało wszystko. Czyniło w jego pojęciu z tych rzeczy coś wielkiego, koniecznego, jakby rewolucyjnie pożądanego. Andaluzyjczyk się rozpalił. Musiał być suchotnikiem, bo poprzez grube sukno żołnierskiego płaszcza czuło się w uchwycie ręce o wąskich, kościotrupich piszczelach. Szliśmy do ruin, a on mówił coś, co z początku uchodziło mej uwadze, że i znajos. Był jedną z bram do królestwa maurytańskiej Grenady, Eldorada zniszczonego przez dzikich górali kastylijskich. I jeszcze coś, że ta cywilizacja nie była, jak ja się wyraziłem, ani arabska, ani hiszpańska. Cóż, Arabowie, wypędzeni z powrotem do Afryki, zmarnieli w Tangerze czy Rifie. To dopiero z tych ras, dopiero zapłodnienie starych szczepów iberyjskich południa nasieniem semickich zdobywców Afryki, Czystą myślą islamu mogło dać taki niezwykły rezultat hodowlany. Hiszpania skończyła się, a nie zaczęła z upadkiem ostatniego kalifatu. Ze zwycięstwem wraz z myślą chrześcijańską rasy północnej. To nie od Filipa II, to już od Izabeli i Ferdynanda rozpoczęło się dzieło trwonienia i cofania, powolne gnicie upadku. Poprzez pozornie obiektywne słowa przezierała taka niechęć do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, już nie jako instytucji kościoła, złych księży czy nadużyć, ale po prostu do samej myśli chrześcijańskiej, że uderzyło mnie to właśnie najsilniej. Na moment przeszło mi przez myśl, że może mój towarzysz jest potomkiem nawróconych przemocą Żydów, Maranem i sprowadziłem rozmowę na bogatą puściznę hiszpańskiego żydostwa wieków średnich. Ale Andaluzyjczyk wydał wargi zarówno na wspomnienie tej kultury, jak rasy. Kultura hiszpańskiego żydostwa, aczkolwiek stawiana przez niego wyżej niż myśl chrześcijańska północy, dziwnie łączył pojęcie geograficzne i rasowe systemami religijno-filozoficznymi, nie przedstawiała jego zdaniem większej wartości. Jej spekulacja myślowa degenerowała się zbyt łatwo w zawiłości kabalistyczno-talmudyczne. Oczywiście, że było to lepsze od poganizujące, jak to określił myśli chrześcijańskiej północy, ale nie tu mogło być źródło rozwoju cywilizacji tego kraju. Tylko islam reprezentował taką myśl jasną, prostą, najidealniej monoteistyczną, religię najdoskonalej odbarwioną z personalizmu, z bogów czy świętych, najbardziej matematyczną, najbardziej chemiczną. Czy wiem, zatrzymał się i powiedział, czy zwróciłem... Kiedy na to uwagę, że te właśnie nauki naturalistyczne i ścisłe rozkwitły najpierw w cieniu islamu, że później właśnie w okresach takich myśli jak deizm czy pozytywizm posuwały się naprzód. Czy sądzę, że były to tylko przypadkowe spotkania, że to nietypowej religii lub myśli sprzyjał rozwojowi owych nauk? Otóż właśnie islam szedł przez świat tabunem hord półdzikich, wyżywających się zwierzęco, łaknących kobiet, baranów i złota. I islam nie tylko nie stłumił tej bestii w człowieku, nie tylko nie wyrwał jej kłów i nie przyciął pazurów, ale przeciwnie, ochraniał jako cenny walor, a za to na karkach tych bestii ludzkich sparł budowę Alhambr. Chrześcijanizm północny przeciwnie, niwelował górę i dół. Władcy górskich królestw Leonu i Nawarry pozostali niemniej nieukami o umysłowości wodzów plemiennych niewiele różnej od prymitywizmu swych poddanych. Cóż, że ci poddani jako masa stali poniekąd cywilizacyjnie wyżej od poziomu hord berberyjskich kalifów południa, że to podniesienie było celem działalności kościoła. Właśnie wielkością edukacyjną islamu była jego ogromna rozpiętość. Władcom dawał rozległą i głęboką kulturę. Masie pozostawił jej pierwotną, stanowiącą istotę jej wartości bojowej dzikość bestii. Wyminaliśmy dziennikarzy, którzy z drugiej strony obeszli zamek, ale którzy, źle znając francuski, nie przyłączyli się do nas. Zamek wznosił się nie to murami i basztami, ale szeregiem olbrzymich, monolitowych płaszczyzn, jakby wbitych koło siebie w ziemię na sztorc, jak cyklopiczna, niespojona budowla, ruina świadcząca o wielkości twórców. Widziane stąd Iznaliosm było bezładnym, nędznym zlepiskiem jaskółczych glinianek. Jeśli by chodziło o ilustrację historiozoficzną andaluzyjskich wywodów entuzjasty islamu, trudno byłoby o lepszą. Ale on tymczasem mówił o marksizmie. Otóż marksizm miał w jego pojęciu wszystkie zalety reprezentowane tu dawniej przez islam. Tak samo dla nas myśl jasną, upraszającą, odpersonalizowującą dzieje i sprawy, nie żądającą większego wysiłku myślowego, od tych, którzy nie byli doń zdolni, tak samo wynoszącą ponad wydarzenia i ludzi, wyposażającą w ogromną moc dyspozycyjną wszystkich, których przeznaczał bieg wypadków do steru. Marksizm jeden potrafi wznieść tu nowe, żelazną dłonią i świadomą swych zamierzeń wolą prowadzone społeczeństwo. Postawi zapory na rzekach, przerzuci mosty nad przepaści, wydobędzie całe bogactwo ród iberyjskich, nawiąże poprzez sześć wieków do muzułmańskiej ery Hiszpanii. Jedno jest tylko zło w tym wszystkim, jednego brakuje w obrazie. Ludzie z Afryki są po tamtej stronie, po stronie generała Franco, północy i chrześcijaństwa, tej personalistycznej, poganizującej koncepcji religijnej. O tym nie pomyślano zawczasu. I jakby przed jakąś myślą Wzruszył ramionami. Moi koledzy, ci tam, co poleźli patrzeć, jak żołnierze cackają się z dziewczynami, no i wszyscy w Hiszpanii tego nie rozumieją. Maurowie, Maurowie, jeszcze trochę, a okaże się, że rewolucja powtarza dzieło Ferdynanda i Izabeli, że wygania islam w imię cywilizacji zachodniej. Oni tego nie rozumieją, że Maurowie po tamtej stronie... Oznaczają nie tylko pewną ilość karnego żołnierza kolonialnego, którego pcha do walki nie jakieś bohaterstwo, ale rzecz realniejsza, instynkt. Oznacza to, że najbardziej pierwotne, najbardziej wartościowe i potencjalne siły, niszczycielskie i twórcze, są nie po naszej stronie. Oznacza to, że materiał ludzki, który sam nic nie znaczy, ale którego najazd użyźnił przed stuleciami Andaluzję, którego odpływ zdegenerował nas jako rasę i jako kulturę, jest dziś narzędziem w ręku tamtej koncepcji. Jak wiele, jak ogromnie wiele znaczyłoby dla rewolucji, gdyby ten najazd afrykański kierowany był przez nas, nie przeciw nam. Znowuż, to nie są rzeczy, które nasi ludzie umysłem ogarną. Dla nich najgorszą myślą jest przypuszczenie, że dziki Maur będzie gwałcił hiszpańskie dziewczęta. Obawy godne spowiednika lub rasisty... A jeśli ze stanowiska jedynie ważnego dla tych spraw, ze stanowiska biologii i wartości gatunku dziki Maur posiada w roli reproduktora większe zalety niż indoeuropejski profesor z Madrytu? Trzeba było schodzić i schodząc, Andaluzyjczyk w swym płaszczu żołnierskim śmiał się jeszcze cichym, porozumiewawczym śmiechem. Zeszliśmy już do Puebla. Naraz jakby na wspomnienie tych Maurów odezwała się z zawęgła typowa arabska piosenka, taka najczystsza. Taka sama, jakie się słyszy w Kairze i w Palestynie, w Libanii i w Transjordanii, jakie płyną monotonnie od Rio de Oro do Zatoki Perskiej, la la la Piosenka była arabska swoją nutą powracającą w te same tony, jak wzór arabeskowy, gardłowością swego dźwięku, brakiem słów. Sylaby płynęły dźwięcznie. Z za uliczki wyszedł wreszcie człowiek, który śpiewał. Nie był to żaden maur. Był to niewysoki parobek wiejski, andaluzyjczyk, gural. Minął nas obojętnie i szedł wolno pod górę, śpiewając swoje muezinowskie laylaania. To było właśnie tak. Pieśnią Andaluzji, jedynym typem ludowej piosenki południa Hiszpanii, pozostała pieśń arabska. Niemal bez słów, niemal samych dźwięków.